W aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu apeluje o zgłaszanie się świadków wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Jeszcze nikt nie skontaktował się ze służbami, mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Oczekujemy na zgłaszanie się świadków, przede wszystkim świadków naocznych tego zajścia. Ponawiam ten apel, bardzo prosząc wszystkich posiadających informacje na temat tego, jak to zdarzenie przebiegało, o to, by nie wahali się podzielić z nami swoją wiedzą. Poseł litewka w czwartek został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Na początku przyszłego tygodnia prokurator podejmie decyzję, czy zaskarżone zostanie orzeczenie sądu o zastosowaniu aresztu warunkowego w Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Na początku przyszłego tygodnia prokurator podejmie decyzję, czy zaskarżone zostanie orzeczenie sądu o zastosowaniu aresztu warunkowego wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku. Prokuratura wnioskowała o areszt bez możliwości wpłacenia kaucji i wyjścia podejrzanego na wolność. Nie żyje Andrzej Olechowski, ekonomista i polityk, były minister finansów oraz minister spraw zagranicznych. Miał 78 lat. Olechowski będzie symbolem uprawiania polityki z szacunkiem, mówił o zmarłym poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Symbolem takiego bardzo poważnego, konkretnego uprawiania polityki, ale też grzecznego. Mimo różnic politycznych, mimo różnej drogi, po prostu szanował każdego swojego przeciwnika politycznego i bardzo dobrze potrafił prowadzić dialog, a nawet spór polityczny. Praca Andrzeja Olechowskiego wspomina były premier minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. Początek lat 90. Minister Olechowski również starał się m, wypracować kompromis z tymi, którzy byli naszymi wierzycieli. Wraz z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płożyńskim założył Platformę Obywatelską. Influencer Łatwo Gang mówi, że jest wzruszony kwotą, którą udało się zebrać podczas internetowej transmisji. Zorganizowana przez niego zbiórka na pomoc dzieciom chorym na raka przekroczyła 60 milionów złotych i trwa.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 Według katarskiej stacji Al Jazeera nastąpił też wzrost aktywności izraelskiej armii w południowym Libanie. Na Netanyahu polacił armię użycie siły w atakach na pozycje Hezbollahu w Libanie. W sobotę doszło też do wzmożonych ostrzałów rakietowych Hezbollahu. Ich celem były pozycje izraelskiego wojska w południowym Libanie, a także cywilne obiekty w północnej części Izraela. W odpowiedzi izraelska armia wielokrotnie ostrzeliwała miejscowości na północ od Bin Jubail. W jednym z ataków zginęły dwie osoby, a 17 zostało rannych. Zawieszenie broni uzgodnione między Izraelem a Libanem doprowadziło wcześniej do znacznego ograniczenia działań wojennych. Starcia intensyfikują się jednak w południowym Libanie, gdzie stacjonują izraelskie. Wojska Izrael ogłosił jednostronnie zajęte tereny strefą buforową. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Jutro w dzień we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Maksymalnie 6 stopni na północnym wschodzie, 11 w centrum, 14 na południowym zachodzie. Jedynka Polskie Radio Jedynka Polskie Radio. Autopromocja. Już 29 kwietnia wyjątkowe wydarzenie, które stawia pytania o Polskę. Co to za kraj, że się ciągnikami jeździ? Powinni zakazać traktorów i wieśniaków, i pól uprawnych. Publicystyka miesza się z tradycją, a patriotyzm z nacjonalizmem.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 Martyna Podolska, dobry wieczór. Dzisiaj specjalne wydanie naszej audycji teatralnej. Teatr to lubię. Podobno jedyną stałością i pseweryn jest razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktor, Dobry wieczór państwu. Panie dyrektorze, to jak to jest to z tą matematyką? No, z, z cyframi, ja myślę, z, z liczbami? Ja myślę, że i matematyka czuje się dobrze, i liczby, a ja potrafię liczyć, szczególnie lata mojego życia. Dzisiaj świętuje pan jubileusz, 80 urodziny. Coś tam matematyka kłamie, bo siedzi przede mną artysta w kwiecie wieku. Artysta, który tak, tak, panie Andrzeju, używam tego słowa celowo. Nie mówię aktor i reżyser, tylko właśnie używam tego dużego słowa. Artysta. Siedzi przede mną artysta, który nie zwalnia tempa i który co ruszy proponuje nam opowieść o świecie, który nas gdzieś głęboko dotyka. Wczoraj w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się premiera Horacjusza w pana reżyserii. Mam nadzieję, że porozmawiamy o tym tekście, o tym utworze, o tym spektaklu, ale najpierw o tym niezwalnianiu tempa. Co by pan robił, gdyby pan nie musiał się spieszyć? Próbowałbym coś wymyślić, żeby się spieszyć. Nie, to głupi żart. Byłbym szczęśliwy. To znaczy ja chcę pracować intensywnie, ja kocham moją pracę, ale w jest prawdą, że śpieszę się zbyt często. Podobno intensywnie. Ja kocham moją pracę, ale jest prawdą, Prawdą, że śpieszę się zbyt często. Podobno lata temu, już po pana pierwszych sukcesach, Maja Komorowska powiedziała panu, Andrzeju, tylko nie pracuj za dużo. To dlaczego pan nie posłuchał Maji Komorowskiej? Czy to przekora, czy tak naprawdę wychowanie, tradycja wzięta z domu, nie, nie, pracowitość? Ja, nie, Ja nie jestem przekorny. Ja bardzo szanowałem do dzisiaj, szanuję bardzo panią, ja w każdym razie bałem się odmawiać, pracy. Pamiętam, kiedy Jadwiga Jankowska-Cieślak, nie pamiętam komu, chyba Kubie Morgensternowi odmówiła grania chyba w Kolumbach. To dla mnie było zupełnie niewyobrażalne, niezrozumiałe, no ale miała swoją, swoją drogę i swoje przekonania artystyczne, które realizowała. To bardzo piękne, ja nie potrafiłem tak czynić i właściwie realizowałem większość propozycji, które przychodziły, również z powodów finansowych, no bo trzeba było również... Żyć. Ale właśnie to, że pan chce nam opowiadać o świecie, czy rolami, czy spektaklami, czy rolami w teatrze, czy rolami w filmach, to to sprawia, że nieustająco pan jest w tym pędzie, pędzie życia, nie tylko tym pędzie zawodowym? Wie pani, ja wspomniałem tutaj o tych młodych latach, o, o tej pracy właściwie w okresie w Polsce, w Ateneum. W kinematografii polskiej to był okres filmów z Andrzejem Wajdą, z, z Andrzejem Żuławskim i wieloma innymi wspaniałymi artystami. Ale tak się składa, że od kilkunastu lat stają przede mną zadania, które uważam za sensowne, czy wykonanie ich ma dla mnie głęboki sens. Głęboki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 And. Nawet trochę uprzedził pan moje pytanie, bo ja bardzo się cieszę, jestem niezwykle wdzięczna, że świętuje pan ten jubileusz razem z nami, dzisiaj 80. pana urodziny. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale tak myślę, że to jest, proszę wybaczyć, ale także i pana obowiązek, bo obowiązkiem... Słowa, one zobowiązują oczywiście, być tak, nie wiem czy prowadzić, po pierwsze to bardzo trudne. Trudne jest wychowywać dzieci swoje, a co dopiero prowadzić yy, większą ilość osób. Nie mam takich ambicji wodzowskich, przywódczych. Natomiast yy, układanie repertuaru w teatrze, dowodzenie teatrem, tak. To są te granice, sobie, które sobie wy, wy, wyznaczam. Już nie, nie, nie mogę być przywódcą większej grupy niż moich 180 kilku przyjaciół z Teatru Polskiego, prawda, w tym 30 kilku aktorów. Jeżeli tego dotyczyły pani słowa o moim obowiązku, to chętnie przyjmuję. Tak, tak myślę, że pan jednak, może nie myśląc o tym celowo, ale jednak prowadzi nas, bo biorąc na warsztat tekst pod tytułem Horacjusz, i to, że chce pan przede wszystkim opowiedzieć ze sceny i opowiada pan ze sceny tym spektaklem, tą opowieścią o honorze, no to jest poniekąd prowadzenie, albo zwrócenie uwagi na to, że to pojęcie, ta wartość się zdewaluowała. To jest poniekąd prowadzenie, albo zwrócenie uwagi na to, że to pojęcie, ta wartość się zdewaluowała. Ja chciałem bardzo, no to, to pojęcie, ja chciałem bardzo um, mocno podkreślić, co udowodniła wczorajsza premiera, że to jest dzieło aktorów. Ja chętnie przyjmuję prawda, tę moją rolę przywódcy tego, tego, tego wydarzenia w tym sensie, że, że, że byłem dyrektorem, byłem, który za to zaplanował, reżyserem, który to wyreżyserował, ale znalazłem wspaniałych towarzyszy tej drogi, którą naz, nazwę oh, Historia Horacjusza, to dzięki nim, nim się dzieje. Wie pani, to w tym sensie, to każdy twórca jest przewodnikiem, w tym sensie, o którym pani mówi, dla innych próbuje spowodować, żeby po pierwsze przyszli do teatru, żeby to oglądali, słuchali tego, także w tym sensie zgoda. Tak. A pana światem wciąż nieustająco jest też poezja. I wiersz. No, Corneille napisał ten utwór wierszem, napisał przepięknym wierszem y, w języku francuskim, którego piękno pokazywałem y, aktorom naszym w czasie prób, czasami y, po prostu czy, czytając fragmenty, ale dzięki Bogu znaleźliśmy cudownego tłumacza, znaleźliśmy, jest nam znany, ale Jerzy mogę powiedzieć, Corneille znalazł wspaniałego tłumacza w osobie Jerzego Radziwiłowicza, który przetłumaczył z ten utwór, no, a naszym zadaniem było, szanując właśnie tę formę, czyli formę wiersza, wydobyć wszystkie sensy, które są tam zawarte, a jest ich dużo. A to teksty z 1640 roku, zatem to, tak. to z pewnością było wyzwanie, by, by przetłumaczyć tak, tę opowieść, by ona wciąż miała ten charakter, a z drugiej strony nie zmieniać jej sensu i, i właśnie części. Opowieść, by ona wciąż miała ten charakter, a z drugiej strony nie zmieniać jej sensu i, i wie właśnie części. Pani, pani, kiedyś ryszard Perit, świętej pamięci, reżyser, przyjaciel, zaproponował, żebyśmy zrobili odprawę posłów greckich Kochanowskiego. Przyszedłem do Ryszarda i zaczął czytać utwór. Kiedy słyszałem go po raz pierwszy, oczywiście znam utwór od wielu, wielu, wielu lat, ale postanowiliśmy go sobie odświeżyć na głos. Miałem ogromne kłopoty ze zrozumieniem, po prostu pewnych sformułowań, słów i tak dalej, sensów. Ale kiedy czytaliśmy to po, po raz drugi, wydało mi się naprawdę, że większość tych problemów, które miałem przy pierwszej elektroniczności, które zniknęły. To znaczy, że rzeczywiście, jeżeli postanowimy i potrafimy przerzucić się na inny język, których zna i do myśli tych wspaniałych autorów, i między innymi Cornea. Kiedy czytam po francusku Cornja, to w pierwszy moment jest taki: o Jezus Maria, o czym to jest? Bo Boże, niech się skupię, niech się skupię. Po czym przychodzi, przychodzi moment, w którym ten tekst zaczyna mi płynąć i wtedy piękno łączy się z sensem. I mamy do czynienia z jakimś geniuszem Koroneja. A skoro o francuskim autorze mowa, to chciałabym tylko zaznaczyć, że w tym tygodniu otrzymał pan niezwykle ważne, zaszczytne wyróżnienie z rąk premiera Donalda Tuska i prezydenta Francji Emanuela Macrona, czyli nagrodę imienia Bronisława Geremka. W poniedziałek odbyło się wręczenie tej nagrody w Gdańsku. To też symbol i połączenie Pana miłości i do Polski, i do Francji. Proszę pozwolić mi skorygować drobiazg. Wręczyła mi nagrodę Fundacja, Fundacja, tak? Fundacja Geremka, syn Pana Geremka, a tej uroczystości przewodniczyła pani prezeska Jola Kawka, która... Geremka, syn pana Geremka, a tej uroczystości przewodniczyła pani prezeska Jola Kawka, która właśnie zorganizowała całe to, całe to wielkie święto, a ono rzeczywiście odbyło się w obecności pana prezydenta Macron i premiera Tuska, którzy zresztą wygłosili przemówienia, które mnie po prostu zaskoczyły z jednej strony tym, że w ogóle miały miejsce, a z drugiej strony tym, co ci wielcy ludzie europejskiej polityki mi powiedzieli, co zadeklarowali. Byłem tym głęboko poruszony, wzruszony i zaskoczony. 33 lata spędzone właśnie na francuskiej scenie, tej najważniejszej, tamtejszej scenie. Tęskni pan za tamtymi momentami. Wiem, że pan powraca jako gość honorowy i uczestniczy. A nie chcę tęsknić za tym, co jest yy, niewykonalne. Yy, zresztą dwa lata temu grałem w, yy, w Odeon, yy, w, w Teatrze Odeon w Paryżu, w przedstawieniu Wojaszkowanie, Serie Brakowa. Nie mam, tak jak mówię, na to czasu, aczkolwiek yy, rzeczywiście, kiedy yy, w poniedziałek yy, przeczytałem Fragment w czasie mojego wystąpienia Podczas tej uroczystości Fragment Kooneja Fragment przemówienia króla z końca y, Horacjusza To nagle coś się, we mnie, coś się we mnie Obudziło Ale to jest to musiałyby nastąpić jakieś szczególne okoliczności Które by mi na to pozwoliły Bo ja jestem societariuszem honorowym Czyli mam prawo Wezwany kiedyś do komedii francuskiej Tam zagrać więc gdyby im się złożyło, a ja miałbym czas i ochotę i tak, dalej, i tak dalej, to z rozkoszą wtedy bym tam pojechał. Myślę, że to byłoby dobre miejsce na taki okres, jakiś okres e, grania. E, zresztą, i tak dalej, to z rozkoszą wtedy bym tam pojechał. Myślę, że to byłoby dobre miejsce na taki okres, jakiś okres e, grania. E, zresztą dyrektorem obecnym komedii francuskiej jest mój przyjaciel Clément Hervieux Leje, który wstępował do koweli francuskiej, kiedy ja już tam byłem byłem societariuszem i to dość takim poważnym. Kto wie, panie Andrzeju, może takie zaskoczenie, bo wiem, że pan czeka, czeka to może jest złe słowo, eee. ale, ale na takie role, czy na takie spektakle, na takie K filmy, które bym pana Absolutnie, tak. Bo czasami jestem pytany o to, a o jakiej roli pan marzy, prawda? Naturalnie, że przecież, no, jakbym przejrzał cały repertuar dramatu europejskiego, to pewnie znalazłbym coś, co mógłbym sprecyzować, taki od, od powiedzieć prosto na takie pytanie. Natomiast rzeczywiście odpowiadam, czekam na coś, co mnie zaskoczy. Na przykład, żeby zagrać mikrofon w czasie wywiadu z panią redaktor Podolską w Jedynce, wie pan, Mikrofon, który właśnie jest niedaleko moich ust. W Marsie? No, ale z rozkoszą, oczywiście, że tak. Ja bym chciał Labisza albo... No tak, Labisza to byłoby dobre, no. Albo Fedu zagrać w, w Polsce, oczywiście, no. No ale jednak y, Horacjusz i nie z pana udziałem, ale w pana reżyserii, w pana prowadzeniu świetnych aktorów, modest Ruciński Ta. w roli głównej, w roli tytułowej. Ten Horacjusz właśnie po to, by opowiedzieć o świecie, o tym co dzieje się nie tylko za naszą wschodnią y, granicą, ale w wielu punktach zapalnych. Nie, najpierw odpowiem skromnie, po to, żeby zrealizować wielki tekst po prostu i zwyczajnie wielkiego poety przetłumaczony wspaniale przez Jerzego Radziwiłowicza a potem zaczynają się takie już uzasadnienia bardziej precyzyjne, no że piękne, piękne role oferuje aktorom Cornei, że to jest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 teatr realistyczny. Ja nie neguję potrzeby innych teatrów, ale proszę łaskawie o umożliwienie mi, nam realizowania również takiego teatru poetyckiego wierszem. No, następna sprawa to już dotyczy samego tekstu i tego, co on mówi nam o świecie. No, to jest tekst, który opowiada o roli kobiety na przykład, która jest żadna w tamtym społeczeństwie opisanym przez Konej, ja nie wchodzę w historię Rzymu, no bo nie znam tego do precyzyjnie, ale w świecie opisanym przez Corneja, kobieta jest po prostu narzędziem w ręku mężczyzn. Oni o wszystkim decydują, oni o nich patriotyzm. To jest historia dwóch, to jest wojna między dwoma państwami, ale te państwa żyją w odległości dwudziestu kilku kilometrów od siebie, tak, taka jest odległość od Rzymu do Alby, ale w związku z tą odległością, no, czy o, ta odległość ułatwia, ułatwiała relacje między społeczeństwami tych krajów. No i mamy po po prostu wiele rodzin y, zmieszanych po prostu. Albianka żeniła się z Rzymianinem, a, Rzymianin, a Rzymianka z Albianinem. Więc to również komplikuje tę wojnę. No i opowiada nam o, o losie, który może spotkać ludzi w gazie, w Ukrainie czy czy gdzie indziej, no to w tym sensie też to jest nam jakieś, może nie tyle bliskie, ale w każdym razie rozumiemy to. Może spotkać ludzi w gazie, w Ukrainie, czy, czy gdzie indziej, no to w tym sensie też to jest nam jakieś, może nie tyle bliskie, ale w każdym razie rozumiemy to. To jest historia władzy, która stawia siebie ponad prawem. No a tutaj to już zupełnie jesteśmy we współczesności, prawda? Władza, która z powodu zasług dla ojczyzny Podejmuje takie decyzje, które są niezgodne z, z prawem, prawda? Tak, to jest z dobrą literaturą. Tak, tak, tak otóż to. Otóż to <laughs> tak to jest z dobrą literaturą. Najpierw czytam Litwojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, prawda? I jakieś to piękne, panno święta i, i tu chmury, prawda? I tak dalej, polowanie, niedźwiedź i tak a potem, kiedy wczytałem się, bo kiedyś przeczytałem całego Pana Tadeusza publicznie, nie wiem, czy jestem jedynym w Polsce aktorem, który to zrobił, ale tak się działo w Teatrze Wybrzeże wiele lat temu, a potem w innych miejscach, w Radziejowicach, w, w Domu Pracy Twórczej, to odkrywałem pracując, no, jak genialnym analitykiem Mickiewicz. No, to, jak on opisuje Polskę, to jak on opisuje tamten świat, charaktery, jak Pięknie tworzy charaktery ludzkie, jaki to jest zróżnicowany ten świat. Niezwykły, niezwykły. No to odkryłem po prostu jego geniusz. A na jubileusz, pana jubileuszy, powstanie jeszcze jedno przedstawienie. Nie, jaki jubileusz? No 80 urodziny. Pan świętuje dzisiaj. Tak przypominam, bo wiem, że pan w takim biegu, że... No wiemy, że... to rocznica, ale tak, no, rocznica, no, rocznica, rocznica tak. ale y, wiem, że szykuje pan monodram z Januszem Opryńskim. Nie, no nie można tego nie tak sformułować. Po pierwsze, ja tej mojej rocznicy nie, nie traktuję jako jakiegoś jubileuszu, chociaż nie, nie, nie odrzucam tego, kiedy słyszę to z Pani strony. Natomiast w ogóle się złożyło tak, że ten 24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 to byłoby zupełnie niestosowne, że... No, niestosowne. Jeśli chodzi natomiast o to, o czym pani wspomniała, o tej lekturze, to jest bardzo piękny tekst, dawni mistrzowie. Um, Tomasa Bernharta. Tomasa Bernharta, tak. I to jest prosta lektura pod kierownictwem Janusza Opryńskiego, którą myśmy już prezentowali w Lublinie kilkakrotnie. A pomyślałem sobie, że, że to dobrze, żeby i w Teatrze Polskim taki głos, głos tego zdecydowanego krytyka społeczeństwa austriackiego znalazł swoje miejsce. I cieszę się, że to zrobimy. 29. 29 preteksty. kwietnia, ale mam nadzieję, że może stanie się to pretekstem do dalszej pracy z Januszem Opryńskim i i może przyjdzie czas na kolejny monodram, bo przypominam, że razem już panowie stworzyli opowieść o Lirze. Przy spektaklu, który, który nazywa się Lir, który zresztą będę prezentował w Poznaniu yy, w tych dniach, no, a potem we Włocławku. To przedstawienie powstało w Teatrze Starym w Lublinie. Pan Andrzej Seweryny dzisiaj świętuje 80. urodziny, a jedynka w tym miesiącu świętuje setne Urodziny. No proszę, no jaka piękna. Przecież pan Andrzej związany jest także i z nami, związany jest z Teatrem lat. Polskiego Lata. Radia. Dzisiaj, dzisiaj z okazji setnych urodzin przypominaliśmy jedno z ostatnich słuchowisk, w którym pan zagrał w reżyserii Anny Skuratowicz. Tekst Henryka Ipsena, to przedstawienie sprzed dosłowniej. Fenomenalne, dlatego że to oznacza sztukę koszykarza, który ten rzut wykonał. Że niepotrzebna było, była mu ani tablica, ani nie było tam żadnego wahania, nie błędu, bo czasami bardzo często trafia się zdobywa się kosza, nawet dotykając obręczy, ale że to było mistrzostwo, na, na czysto. Teraz często trójki tak się zdobywa i to coraz więcej graczy w NBA potrafi trójki strzelać. Kiedyś to byli specjaliści do tego. Steve Kerr, czy tam czasami Michael Jordan, czy, czy Pippen, czy Kukocz. Mówię o zawodnikach Chicago. Dzisiaj koszykówka jest na zupełnie innym poziomie niż kiedyś. Ale dalej pan ją lubi. O, no, ubóstwiam. Ale ubóstwiam. właśnie dzięki tej intensywności? Nie, ja po prostu kocham coś, co jest dla mnie piękne i coś, co wymaga z jednej strony jakiejś niezwykłej energii, siły, nie powiem brutalności, ale, ale siły, Połączonej z niezwykłą subtelnością, delikatnością właśnie tego zawodnika, który rzuca. No nie można machnąć tak i rzucić trójki, prawda? No to tam do tego trzeba pewnej subtelności. Wyobrażam sobie, że ci zawodnicy rzucają codziennie po, po kilkaset razy no, w czasie treningów. No, oni ćwiczą i ćwiczą i ćwiczą. Praca daje rezultaty. To mówiła mi moja mama i mój tata. I mieli rację. No to jak idzie hiszpański, skoro opracowałem? No właśnie, no właśnie idzie, wie pani, idzie, ale ostatnio ja naprawdę jestem tak zapracowany, że w ciągu tygodnia nie jestem w stanie powtarzać materiału z niedzieli, bo w niedzielę tylko się uczę. No właśnie, pan, musimy, jedyny, musimy zaraz skończyć, bo jutro o 9 ta, rano, tak? Jedyny hiszpański. termin, tak, który sobie narzuciłem, to jest godzina dziewiąta rano. Czy to jest cała moja droga radiowa? jest gdzieś blisko Pana i że Dobrze, możemy przecież. się spotykać, rozmawiać, że, że mogę uczyć się od Pana nie tyle teatru, co patrzenia na, na świat, ale chciałabym jeszcze wrócić, no właśnie, bo ja uwielbiam i często jak się widzimy, rozmawiamy, to albo w biegu, albo właśnie Pan jest e, spieszy się, ale jest teraz intensywny. właśnie mamy czas, wie teraz panie, Pani to, i jest, to, jest wspaniałe, to jest dla mnie tak. ogromna niespodzianka rzeczywiście, że siedzimy i rozmawiamy. I rozmawiamy, tak. tak. I to jest cudowne. A chciałabym zapytać właśnie o te, te momenty nad morzem. Przy tym dźwięku spływającego potoku. Wtedy jest cisza i tylko ten dźwięk? I pan się wycisza? Czy momentem wyciszenia jest także doskonała lektura tekstów? Nie, nie, nie. Jak, jak, jak wygląda, jak zachowuje się spokojny Andrzej Seweryn? Spokojny Andrzej Seweryn? No budzę się tam nie za, nie za późno. I jem moje śniadanie. Idę... Do takiego mojego ulubionego baru, żeby się napić kawy, potem wracam, jeżeli jest słońce, no to sobie, sobie się wyciągam jakoś tam troszkę, nie za długo, bo to nie jest zdrowo, <gryw> chowam się w cień, czegoś słucham czytam. Trochę przeszkadza telefon, ale potrafię to chyba opanować. Jak już, jak już dochodzi do takiej sytuacji, bo przecież ja nie jestem naiwny i, i, i wiem, że są po prostu pewne obowiązki i e, szczególnie ten okres, który w tej chwili przeżywam jest no, okresem bardzo, bardzo intensywnym. Bardzo, naprawdę i, i, i wyczerpującym. Ale też Radosnym, bardzo się z niego cieszę, bardzo. Spotyka mnie dużo dobra, i dużo słońca i dużo uśmiechu. I tego dobra i tego słońca i kolejnych pomysłów reżyserskich Panu życzymy z okazji Pana urodzin. Bardzo Naprawdę dziękuję. bardzo się cieszymy, że jest Pan razem z nami. I że Pan we wszystkim, co robi, daje nam siebie, bo ja tak odbieram Pana rolę, czy Pana spektakle Ale... i to jest zastanawiające, że Pan dalej i dalej i dalej mknie i chce właśnie wciąż nieustająco dawać, dawać innym. Ale wie Pani, to jest postawa wielu z nas, to przecież to taka jest natura mojego zawodu. Nie jestem tutaj wyjątkiem. Skromny. Niesłusznie. Andrzej Seweryn był gościem w programie pierwszym Polskiego Radia z okazji swoich urodzin. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Martyna Podolska, do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Tu program pierwszy Polskiego Radia jest 22.33. Kronika sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. Iga Świątek na trzeciej rundzie niestety zakończyła zmagania w turnieju tenisowym w Madrycie. W trzecim secie meczu z amerykanką Enli przystanie 3 do 0 dla rywalki Polka skreczowała. O szczegółach Cezary Guriew.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 Miejmy nadzieję, że Iga Świątek szybko wróci do mistrzowskiej formy. Świadkarki Uniopole zdobyły brązowe medale Mistrzostw Polski. W rywalizacji o trzecie miejsce pokonały BKS Bielsko-Biała. Więcej na ten temat Rafał Bała. Od rozgrywek akademickich, później drugiej ligi, poprzez zaplecze ekstraklasy aż do brązowego medalu Tauron Ligi. Światkarki Unii Opole potrzebowały do osiągnięcia tego celu zaledwie 10 lat. Zespół powstał przy Uniwersytecie Opolskim w 2016 roku i był systematycznie budowany, głównie na bazie dobrego lokalnego szkolenia młodzieży. Oczywiście na przestrzeni tych sezonów do ekipy dołączyły doświadczone zawodniczki, nawet gwiazdy, takie jak Brazylijki Bidias czy Conceição, a także Polka Katarzyna Zaroślińska. Ale w Opolu nigdy nie mierzyli sił na zamiary. Mądra budowa klubu doprowadziła do bardzo dobrego sezonu 2025 26 i pierwszego w historii podium. W czwartym meczu serii medalowej Opolanki grały na wyjeździe z BKS-em Bielsko-Biała. Początek był bardzo zacięty. Wygrana gospodyń do 24, później triumf przyjezdnych do 25. Kolejne partie dziwne, bo bardzo nierówne. W sumie aż 20 bloków po stronie Unii. Znakomita w tym elemencie Natalia Kecher. Tajbrek wygrany przez Opolanki 15-11 i eksplozja radości po trudnym sezonie. Najwięcej punktów dla Unii zdobyły Hanna Helwik i Katarzyna Zaroślińska, król po 21. Ta ostatnia zdradza, że już przed sezonem w rozmowie z trenerem Bartłomiejem Dąbrowskim przewidziała medal dla swojej drużyny. Powiedziałam do niego właśnie, że marzę o tym, żeby z Unii zdobyć swój dziesiąty medal w karierze. Już wizualizacja tego była przed sezonem. Ja tego tak na głos nie mówiłam, bo czasami po pierwsze nikt by nie wierzył w takie rzeczy, że Unii może zdobyć brązowy medal, natomiast taki był plan. Środkowa Gabriela Makarowska przyznaje, że po ostatnim gwizdku od z ulgą. Cały czas jeszcze dochodzą te emocje i to wrażenie, że już mamy ten brąz. Ważny był ten kolektyw i dzisiaj każda dziewczyna pokazała, że po prostu należy nam się ten medal. Więc jestem dumna z całego zespołu. Trener BKS-u Bartłomiej Piekarczyk chwalił opolanki. Były lepszym zespołem na, na przestrzeni tych kilku spotkań. Duże gratulacje na pewno dla nich. Ja się cieszę z mojego zespołu, bo podjęły bardzo dużą walkę. Unia Opolę z brązowym medalem. Czekamy na rozstrzygnięcie finału. Tam deweloperę prowadzi z budowlanymi Łódź 2-1. Tymczasem w ekstraklasie siatkarzy dopiero rozpoczęła się medalowa rywalizacja. Dziś w pierwszym spotkaniu wielkiego finału Warta Zawiercie grała z Bogdanką Luk Lublin. Relacja Tomasza Gancarka.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 wygrać w trzech spotkaniach. Tutaj bitwa dzisiejsza na naszym korzyść, ale na pewno czekają nas jeszcze kolejne trudne. Marcin Komendę, kapitan Bogdanki Lublin. Zastanawiam się, panie Marcinie, czy jak siądziecie i będziecie rozmawiać po tym spotkaniu, powiecie sobie, nie mogliśmy więcej zrobić, bo dziś Warta była tak dobra. Czy jednak dojdziecie do wniosku, że kilka tych błędów było popełnionych i ta gra powinna wyglądać lepiej? Nie będziemy tego meczu analizować w kategoriach tego, że Zawiercie grało fenomenalnie, a my nic nie mogliśmy zrobić, bo tak nie było. Mieliśmy swoje szanse, natomiast nie wykorzystaliśmy ich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 76. Anwil Włocławek wygrał ze Śląskiem Wrocław 96 83. Stal Ostrów Wielkopolski uległa Dzikom Warszawa 73 83 i King Szczecin pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 102 do 89. W tabeli prowadzi King. Piłkarze ręcznie Orlenu Wisły Płock i Industrii Kielce awansowali do półfinałów Superligi. W rewanżowych spotkaniach ćwierćfinałowych zespół z Płocka pokonał Stal Mielec 30 do 22, a Industria wygrała z MKS Kalisz 40 do 24. Polskie Radio Jedynka. Na dzisiaj zaplanowano trzy mecze 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym z nich Korona Kielce grała z GKS-em Katowice. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów. O tym Jaku Proszek. Pierwsza połowa do zapomnienia. Niewiele działo się pod bramkami czy to Ksawiera Dziekońskiego, czy Dawida Kudły. Ale 10 minut przed końcem tej pierwszej odsłony zaatakowali skutecznie zawodnicy GKS-u. Dopada do piłki Arkadiusz Jędrych i pakuje ją do bramki Korony z najbliższej odległości. 1 do 0 prowadzą katowiczanie i takim wynikiem kończy się pierwsza część tego spotkania. Po zmianie stron Kielczanie ruszają do odrabiania strat i nie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 punktów w kielcach. Korona zremisowała z GKS-em Katowice 1 do 1. Wydaje mi się, że nie byliśmy dzisiaj tak troszkę taką najlepszą wersją siebie. Trener GKS-u Katowice Rafał Górak. Potrafimy na pewno, na pewno grać lepiej, w szczególności w tych działaniach, kiedy, kiedy mamy piłkę. Dzisiaj troszkę to mi szwankowało i, i z tego może jestem niezadowolony, ale, ale znowu z samego przebiegu meczu, gdzie, gdzie uważam, że teren będzie sprawiedliwy, to nie będę gdzieś to tutaj zbytnio przesadzał z ubolewaniem nad tym punktem, bo, bo to jest bardzo trudny teren i łatwo się tutaj nigdy nie gra. Cieszę się również, że drużyna jako całość daje egzamin w takim momencie, bo dzisiaj naprawdę przyjechaliśmy tutaj bez przejściu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 To był mecz pełen paradoksów. Lechia słabo go rozpoczęła, a mimo to prowadziła od 10 minuty faul Oskara Rebki na Kacprze sezonience poskutkował rzutem karnym i Tomasz Bobczek skutecznie go wykorzystał. Faulował Oskar Rebka, który zrehabilitował się w 20 minucie. Uderzył z dystansu wcześniej świetnie ogrywając Iwana żeliskę i po piłka trafiła do bramki Aleksa Polsena. Było 1 do jednego. Wydawało się, że to będzie trudniejszy moment dla Lechi po stracie bramki, a gdańszczanie zaczęli grać lepiej i do przerwy stworzyli kilka sytuacji. Nie wykorzystali ich jednak, bo Sezonienko czy Cyrkowicz pudłowali lub po prostu nie oddawali strzałów. Po przerwie Lechia wyglądała jeszcze lepiej i Tomasz Bobczek oraz znów Sezonienko znaleźli się w znakomitych sytuacjach, ale nie potrafili ich wykorzystać. Raków był całkowicie zdominowany, ale trener Łukasz Tomczyk miał naprawdę mocną ławkę rezerwowych. i Lopez, Adriano Amorim czy Abraham Orzo weszli z ławki rezerwowych i właśnie rezerwowi odegrali istotne role w końcówce. Najpierw Izzi Lopez wywalczył rzut rożny, po nim uderzał Abraham Orzo. Piłka trafiła do Brunesa, który akurat grał od pierwszej minuty, a nie był zmiennikiem. Ten znakomicie odnalazł się w polu karnym, pokonał Aleksa Polsena i zapewnił Rakowowi zwycięstwo 2-1, do 1, a sobie pozycję wicelidera tabeli strzelców. To było jego piętnaste trafienie w tym sezonie. Przed nim są tylko Karol Czubak i Tomasz Bobczek. Lechia przegrała, bo popełniła karygodne błędy w końcówce, co przyznał obrońca Tomasz Wójtowicz. Jeżeli chcemy dobrze bronić, musimy to robić przez cały mecz, bo to, że będziemy bronić cały mecz dobrze, a w ostatniej akcji stracimy bramkę, która zabiera nam chociażby punkt w tym meczu, no to nic nam nie da. Musimy... Utrzymać tą koncentrację do ostatniej minuty, wiadomo, no liczy się konsekwencja, bo tutaj w Ekstraklasie nikt nam nie da punktów za darmo i jeżeli tej koncentracji nie będzie do końca, to, to będziemy tak jak dzisiaj schodzić rozczarowani do szatni. Zadowolony z wyniku spotkania, ale też momentami postawy swojego zespołu był trener Rakowa, Łukasz Tomczyk. Wiele razy siedziałem z niedosytem, zastanawiałem się, co tutaj jeszcze skorygować, co poprawić, co zrobić, hmm, a teraz trochę nam w tej drugiej połowie powoli oddaje. Raków doskoczył do ścisłej czołówki, do lidera i widz, Lidera traci aktualnie tylko trzy punkty, Lechia pozostała z 38 i nadal musi oglądać się za siebie, bo wcale nie jest bezpieczna w kontekście walki o utrzymanie. W ostatnim dzisiaj meczu Krakowia zremisowała z Pogonią Szczecin 1 do 1 relacja Marka Soleckiego. Mecz Krakowi z pogonią Szczecin w końcówce zamienił się w dramatyczny roller coaster. Początek tego spotkania dla Krakowi. Przewaga pasów jednak niewykorzystywana. A w 18 minucie spotkania, gdy trzy razy pasy próbowały wybijać piłkę, doskoczył do niej Kelina Kosta i strzałem z 17 metrów przełamał ręce Sebastiana Madejskiego w bramce pasów. Do końca pierwszej połowy wyrównana gra z obu stron, szanse jednych i drugich, bliżej gola po strzale Martina Minczywa w ostatnich minutach pierwszej części spotkania. Krakowia, ale bramki wyrównującej nie było w drugiej połowie. Krakowia coraz bardziej at zdecydowanie atakująca, jednak ciągle bez wyraźnego efektu, bez tworzenia stuprocentowych sytuacji. Czym bliżej jednak końca, tym ciekawiej pod bramką Pogoni. Trójka graczy Krakowi w towarzystwie jednego obrońcy Pogoni nie potrafiła zamienić dośrodkowania z linii końcowej. Nastrzał z kilku metrów do bramki Walentina Kożokaru. W odpowiedzi pol Mukairu po zagraniu w poprzek pola karnego trafił w słupek odsłoniętej już bramki gospodarzy. W końcówce meczu kontuzja Jana Biegańskiego sprawiła, że Pogoń, która wykorzystała już limit zmian, grała w dziesiątkę. Czerwoną kartkę zobaczył z kolei w Krakowi. Oskar Wójcik, pasy też więc skończyły mecz w niepełnym składzie. Rzut wolny dla Krakowi w doliczonym czasie gry z prawej strony. Wykonany przez Mateusza Klicha strzałem główką z bliska przy słupku na wyrównującego gola zamienił za i Leslam. Do końca jeszcze przez kolejnych kilka minut jedni i drudzy próbowali sięgnąć po trzy punkty, jakże potrzebne w walce utrzymanie, ale ani jednym ani drugim nie udało się już pokonać bramkarze rywali i mecz zakończył się remisem 1 do 1. Jutro kolejne spotkania w tabeli prowadzi Lech Poznań. W pierwszej lidze piłkarskiej, także w meczach 30. kolejki, ŁKS Łódź wygrał ze Stalą Rzeszów 2-1, Stal Mielec przegrała ze Śląskiem Wrocław 2-3, Pogon Siedlce pokonała Mieć Legnica 2-0 i Polonia Warszawa wygrała z Chrobrym Głogów 1-0. W tabeli prowadzi Wisła Kraków. Manchester City awansował do finału piłkarskiego Pucharu Anglii w półfinale na stadiony Wembley. Obywatele wygrali z drugoligowym Southampton 2-1. Jutro na tym samym obiekcie Chelsea Londyn zagra z Leeds United finał 16 maja także na Wembley. Ewa Pajor strzeliła gola, a jej Barcelona zremisowała na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1 w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Rewansz 3 maja w Hiszpanii. Tymczasem piłkarze Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie wygrali na wyjeździe z Hetafę 2-0 w 33. kolejce Primera Division. Polski napastnik miał asystę przy drugim golu zdobytym w 74. minucie przez Anglika Markusa Rashforda. Pierwszego gola zdobył tuż przed przerwą Fermin na pięć kolejek przed zakończeniem z sezonu Barcelona ma 11 punktów przewagi nad Realem Madryt. W niemieckiej Bundeslidze piłkarze Bayernu Monachium choć do przerwy przegrywali 0-3, pokonali na wyjeździe FSV Mainz 4-3 w meczu 31. kolejki. Bawarczycy już przed tygodniem zapewnili sobie 35. w historii klubu tytuł mistrzowski. A w kronice sportowej teraz Krzysztof Kuzak i sporty walki.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 Słuchajmy teraz trenera klubowego naszej mistrzyni Adama Bloka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 Zmagania zakończyli nasi panowie w stylu wolnym. Dobre wieści z Brazylii, gdzie Fos de Głasu rozgrywany jest pierwszy w sezonie Puchar Świata w boksie. Do finału awansowali Emilia Koterska w wadze do 80 kg i Damian Durkacz w kategorii do 70 kg. Koterska pokonała w półfinale Kazaszkę Jaskiris 5 do 0. A co zdecydowało o tak przekonującym zwycięstwie? No, z pewnością miałam lepsze, lepsze warunki fizyczne niż moja przeciwniczka. Jednak ona była bardzo dobrze przygotowana moim zdaniem i pomimo to, że 5-0 było na wszystkich kartach sędziowskich, to, to naprawdę ten pojedynek nie, nie należał do, do moich najłatwiejszych. Ale, ale cieszę się, że wszystko ci udało. W finale nasza zawodniczka spotka się z norweszką Sorensen. Dur Durkacz wygrał także jednogłośnie z Francuzem Traorę. No i w finale rywalizować będzie z reprezentantem gospodarzy, Rejesem. Dziś w nocy w półfinale walczyć jeszcze będzie Mateusz Urban. No proszę, jakie nazwisko. Bardzo dziękuję za te dobre wieści. Dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. Francuz Sebastian Ogier w Toyocie prowadzi w rajdzie Wysp Kanaryjskich. To piąta runda Mistrzostw Świata. Po drugim dniu i 14 odcinkach specjalnych o 3,8 sekundy wyprzedza swojego kolegę z teamu, Szweda Olivera Solberga. Trzecie, czwarte i piąte miejsce zajmują również załogi Toyoty. Trzeci ze stratą prawie 22 sekund jest walijczyk Elvin Evans. Na czwartej pozycji jest Fine Sami Pajari, a na piątej lider Mistrzostw Japończyk Takamoto Katsuta. Natomiast w klasie WRC 3 prowadzą Tymoteusz Abramowski i Jakub Wrubel w Fordzie Fiesta Rally 3. Polacy długo nie mogli wyprzedzić Hiszpanów Hila Membrado i Adriana Peresa w takim samym aucie ale ostatecznie uzyskali nad nimi przewagę 2,5 sekundy, co bardzo cieszy Tymka. Po sobotniej pętli rajdu, po ciężkiej walce i bardzo mocnym naciskaniu skokujemy na pozycję lidera z niedużą przewagą po paru sekund, ale odrobiliśmy te 20-15 sekund straty. Przez cały dzień próbowaliśmy swoich sił i tak jak... Do połowy odcinka czasami byliśmy szybsi, potem straciliśmy i kończyliśmy zawsze w tej jednej, dwóch sekundach. Tak teraz pod koniec tej ostatniej pętli udało się zyskać więcej czasu i przez to skakujemy na pozycję lidera. Jutro jeszcze cztery odcinki specjalne. Tymczasem Adrian Rzeźnik z Kamilem Kozdroniem wygrali rajd Świdnicki, pierwszą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Po siedmiu odcinkach specjalnych załoga Skody Fabi RS Rally 2 o 4,2 sekundy wyprzedziła Łukasza. Łukasza Byśkiniewicza i Łukasza Jastrzębskiego w takim samym aucie oraz o 23,2 sekundy braci Szejów, Jarosława i Marcina również w Skodzie Fabii RS Rally 2. Adrian Rzeźnik do końca nie wierzył w zwycięstwo. Cieszymy się z kabilem. Naprawdę do ostatniego. Tutaj do Pekacu nie wierzyliśmy. Ja nie wierzyłem na przykład, że wygrałem tak naprawdę. Spodziewałem się, że właśnie zajmiemy drugie miejsce, ale tempo było naprawdę bardzo szybkie. Ciężko mi było na tych osach z chłopakami wygrywać, ale... Cieszymy się bardzo no i dziękuję mojemu pilotowi Kamilowi za bezbędne dyktowanie. Naprawdę dzięki niemu, tak szybko dyktował, że tak szybko jechaliśmy. No. I pozdrawiam kibiców. Dziękuję bardzo Wam. Widziałem Was na OS-ach, wspieraliście nas. Cieszymy się, mam nadzieję, że się widzimy na następnej rundzie. A ta następna runda to rajd nadwiślański, który odbędzie się w ostatni weekend maja. W sumie tegoroczne Mistrzostwa Polski składają się z sześciu rajdów. Polscy hokeiści na lodzie pokonali Słowenię 5 do 2. W towarzyskim meczu rozegranym w Tychach obie drużyny przygotowują się do Mistrzostw Świata. Konrad Niedźwiecki, brązowy medalista olimpijski z Soczi w wyścigu drużynowym, a ostatnio dyrektor sportowy federacji, został wybrany na prezesa Polskiego Związku Łużwiarstwa Szybkiego. Zastąpił Rafała Tatarucha, który zgodnie z ustawą o kadencyjności nie mógł ubiegać się o kolejną reelekcję. Katarzyna Zdziebu i Maher Ben Hlima wygrali Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup, jednocześnie zostali mistrzami Polski w chodzie na dystansie półmaratonu. A wicemistrzyni olimpijska z Tokio, Katarzyna Cilman, zwyciężyła w Poznaniu w wyścigu jedynek w centralnych regatach otwarcia sezonu wioślarskiego. W rywalizacji mężczyzn dwukrotnie triumfował ubiegłoroczny mistrz świata Mateusz Biskup. I jeszcze kilka informacji z boisk piłkarskich w angielskiej Premier League. Arsenal London awansował na pierwsze miejsce w tabeli. Po zwycięstwie u siebie nad Newcastle United 1-0 kanonierzy o trzy punkty wyprzedzają Manchester City, który ma przed sobą jeszcze zaległe spotkanie z Crystal Palace. We francuskiej Liqueen lider tabeli Paris Saint-Germain wygrał na wyjeździe z Angers 3-0 i ma 6 punktów przewagi nad Lens. Zaś we włoskiej Serie A walcząca o miejsce pucharowe AS Roma wygrała na wyjeździe z Bolonią 2-0 i jest piąta w Tabeli. Prowadzi Inter Mediolan. I to już wszystko w Kronice Sportowej. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Kronika sportowa. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Niewyjaśnione tajemnica. Zagadkowe wydarzenia.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 To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatnie dzisiaj wiadomości z dróg. A zaczynamy od autostrady A2, to węzeł Poznań-Wschód do węzła Września, a w pobliżu samej, samego miasta Września to oczywiście województwo wielkopolskie 207 kilometr. Jest wypadek drogowy, ale nie ma aktualnie informacji o osobach poszkodowanych. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy i taka sytuacja jest od godziny 22.42. Służby informują, że z najbliższą godzinę będą trwały tam prace. Teraz przechodzimy na ekspresową siódemkę, to jest węzeł Antoninów do węzła Lesznowola, a dokładniej na wysokości Woli Gołkowskiej, czyli w województwie mazowieckim i to na 11 kilometrze. Tam po 21.30 zderzyły się trzy samochody osobowe, ale na szczęście nie ma osób rannych. Zablokowany został jeden pas jezdni jadąc w kierunku Warszawy i to utrudnienie może potrwać jeszcze najbliższą godzinę. Natomiast dobrej Informacje są na pewno z autostradowej czwórki. Węzeł Wądroże Wielkie do węzła Budziszów, a dokładniej na wysokości miejscowości Wierzchowice. To 108 kilometr i tam już po godzinie 15 zderzyły się cztery samochody osobowe. Wiadomo też, że trzy osoby są ranne. Do tej pory zablokowana była jezdnia w kierunku Legnicy, ale teraz już takiego problemu z przejazdem nie ma. Zaglądamy także, co się będzie działo, jeżeli chodzi o przebudowy w najbliższych dniach. A4, węzeł Opole Zachód do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia, czyli w województwie, przypomnę o polskim, będą trwały prace drogowe jeszcze do godziny 21 i są to utrudnienia spowodowane zamiataniem na wierzchni jezdni.